Właśnie zakończył się Dzień Pola yy, Hodowli Roślin Strzelce. Na poletkach było wyjątkowo dużo ludzi. W poletkach oprowadzał nas Pan Dyrektor Marek Luty, hodowla roślin Strzelce. Proszę o krótką ocenę dzisiejszego dnia, zwłaszcza dnia, który odbył się po rocznej przerwie i Państwo pewnie przygotowaliście go z marszu, no bo pandemia swoje prawa miała. W zeszłym roku Dni Pola odbyły się tylko i wyłącznie w formie wirtualnej ale to tak naprawdę nigdy nie zastąpi tej, tej żywej, takiej prawdziwego kontaktu i z rolnikiem, czy nas z rolnikiem i rolnika z nami, hodowcami czy odmianami. Jeśli chodzi o kwestie techniczne, to tutaj nie było żadnego problemu, bo my no, tą imprezę robimy już praktycznie 20 lat, więc my i tak zakładaliśmy, że ona się odbędzie w formie wirtualnej czy też stacjonarnej, to, bo decyzja zapadła dosyć późno, bo analizowaliśmy sytuację jaka jest w Polsce i jak pojawiła się możliwość zrobienia czy zorganizowania imprezy w formie tradycyjnej, no to zapadła decyzja, że tak robimy. To właściwie to było miesiąc przed imprezą, ale no powiedzmy tutaj doświadczenie jakie mamy pozwoliło nam sprawnie przygotować się do tego wydarzenia. Poletka były prowadzone cały czas, pełni profesjonalnie. Pogoda naprawdę sprzyjała przez większość sezonu wegetacyjnego, bo przecież samym maju mieliśmy prawie 95 mm opadu, więc nawet ten fakt, że od 1 do dziś, czerwca do dzisiaj tak naprawdę mieliśmy tylko jeden opad i to opad w wysokości 11 mm, który był półtora tygodnia temu, to nie było tego widać. Nie było widać jeszcze, jeszcze skutków suszy na, na poletkach, w strzelcach. Więc rośliny prezentowały się naprawdę imponująco i nawet gatunki jare też jeszcze cały czas wyglądały dobrze, oczywiście gdzieś tam na pszenicach już to zrolowanie liści następowało, widać było, że rośliny bronią się, ale wszystko wyglądało bardzo dobrze. Oprowadzał pan dziennikarzy po poletkach, sporo było do obejrzenia, kolekcja odmian dogata, na co szczególnie zwróciłby pan uwagę w stosunku do rolników, żeby przekazać rolnikom taką wiadomość właśnie, co, co państwo polecacie, co można było zobaczyć tu na poletkach dla tych, którzy tego nie widzieli. Kolekcja to było ponad 90 odmian różnych gatunków roślin uprawnych. Taka jedyna rada, czy wskazówka dla rolników, którzy jeżdżą na dnie pola, to jest pytać, dużo pytać i być przygotowanym do tych pytań, czyli wiedzieć czego się oczekuje. Najlepiej przyjść i e, przedstawić informacje na temat jakie mamy stanowisko, co chcemy produkować, jaki efekt chcemy osiągnąć i bazując na, na doświadczeniu hodowcy jesteśmy w stanie wtedy dobrać e, czy przynajmniej zasugerować odmianę, która jak najbliżej jest w stanie spełnić te e, oczekiwania rolnika. No z racji tego, że gama, gama produktów, całe bogactwo odmian jest na tyle duże w naszej ofercie, że jesteśmy naprawdę w stanie dobrać ten konkretny produkt pod potrzeby danego rolnika. Oczywiście wszystkich interesują nowości. W każdym gatunku takie nowości mamy, zaczynając od rzepaku, odmiany Kepler na przykład, czy odmiana miszańcowa Neon. Tak samo w pszenicach zimych, impresja, riposta, nowe produkty, czy też bardzo cały czas poszukiwana i chętnie uprawiana odmiana Euforia. W każdym gatunku są odmiany znane, lubiane, a także są odmiany niszowe, dedykowane pod bardzo wąskie jakieś specjalizacje, jak na przykład pszenicy Rokosz, odmiana typu Orkisz dla tych, którzy akurat zdecydowali się wejść w ten segment i mamy nowości. Przedstawiliśmy też produkty potencjalne, czyli takie, które mogą być wprowadzone w perspektywie roku czy dwóch, aczkolwiek tutaj jeszcze nie mamy gwarancji, ponieważ cykl doświadczeń rejestrowych cały czas trwa. No my jesteśmy tu po to, żeby doradzać, żeby pomóc w wyborze, pomóc w optymalizacji rolnictwa, bo jest to trudna dziedzina życia, dziedzina zawodowa. I zły wybór odmiany będzie skutkowo później też krótszymi wynikami na koniec sezonu, w sezonie żniwnym, więc tak naprawdę ta odmiana jest jakby pierwszym i jednym z najważniejszych wyborów, jakie rolnik dokonuje. Warto się do tego przygotować, warto się yy, trosz zagłębić tą wiedzę, chociażby właśnie na takich wydarzeniach, jakimi są Dni Pola, czy też publikacje w internecie. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych też dysponuje bardzo szeroką gamą informacji. Posiada listy odmian zalecanych i tam są umieszczone tylko te odmiany, które sprawdziły się w kilku sezonach wegetacyjnych w danym województwie, więc mamy tutaj jakby bezpieczeństwo wyboru bazujące na powtarzalności planowania i wyników uzyskiwanych w danym konkretnie Rejonie. Warto do tego przyłożyć większą uwagę, a czasami mamy takie wrażenie, że rolnicy bardziej skupiają się na tym, jak, jak zainwestować w odżywki, biostymulatory, niż wybrać odmianę. A to tak naprawdę odmiana decyduje tutaj o plonie, a nie tak zwane dodatki. One są do dopieszczenia plantacji, do uzupełnienia ewentualnych braków. Ale jeśli zawalimy wybór podstawy, to cała reszta już będzie obarczona tym błędem. Na paletkach wspominał pani i zwracał uwagę dziennikarzy na jęczmienie o zimę. Co w tej kwestii można powiedzieć? Tak, to prawda. To jest y, takie małe wydarzenie w historii naszej firmy. Hodowlę prowadzimy od 1945 roku, a w 2021 udało się nam do, doprowadzić do zarejestrowania pierwszych odmian jęczmienia o zimego. Program zaczęliśmy w 2009 roku. Decyzja zapada na podstawie obserwacji zmian w klimacie. Przede wszystkim w naszym polskim klimacie. Coraz trudniejsze warunki wegetacyjne późną wiosną, majowe czy czerwcowe, zwłaszcza czerwcowe. Susze, wysokie temperatury i jednocześnie coraz bardziej łagodne zimy pokazywały, że dla producentów jęczmienia coraz ciekawszą alternatywą staje się forma o zima, która w wcześniejszych latach była niechętnie wybierana z tego względu, że no jednak presja wymarznięcia na jęczmieniu cały czas jest wysoka, ale tych zim z ekstremalnymi niskimi temperaturami mamy jednak coraz mniej natężenie tych niekorzystnych zjawisk pogodowych też jest mniejsze, więc ta forma zyskuje na znaczeniu, co jest logiczne, bo w ostatecznym rozrachunku jakim jest plon, wygrywa z formą miarę w, w większości lat i mówimy tutaj przede wszystkim o jęczmieniu paszowym, bo jęczmien browarny jest jakby trudniejszym, innym segmentem i tam jednak jęczmień mu Jary jest zdecydowanie formą dominującą. I w związku z tym podjęliśmy decyzję, że też Polska hodowla i tutaj hodowla roczni powinna mieć do zaoferowania rolnikom swoje własne produkty. Zaczęliśmy w 2009 roku, 12 lat później udało się wpisać do rejestru pierwsze dwie odmiany i to jest tak naprawdę pierwszy krok naszej firmy na, na tym rynku. Odmiany te będą w tym roku oferowane tylko firmom nasiennym w tym celu, aby maksymalnie rozmnożyć materiał siewny tak, aby na zasiewy 2022, na zbioru na 2023 rolnicy mogli w dużo większej ilości nabyć nasiona odmian, zarówno tajfuna, jak i Buchuna, bo tak te niebienowe odmiany, jak się nazywają. Jeśli byśmy myśleli tak, jak jest chronologia poletek, zaczynając od rzepaku, to na pewno dwa rzepaki populacyjne które pojawiły się w ostatnich dwóch latach u nas w ofercie. Odmiana Gemini, która zadebiutowała w zeszłym roku i odmiana Kepler, którą wprowadzamy w tym roku. To jest zupełnie nowa grupa odmian populacyjnych. Nowy projekt prowadzony u nas w oddziale Borowo w Wielkopolsce. Odmiany populacyjne, które swoim pokrojem, dynamiką wzrostu coraz bardziej już są w stanie imitować odmiany hybrydowe. i Jednocześnie ich potencjał planowania też zbliża się już do odmian Mieszkańcowych. Kepler ma tą dodatkową bardzo e, wyróżniającą cechę, że jest pierwsza w Polsce jedna z niewielu e, w Europie odmian populacyjnych z potwierdzoną odpornością na wirusa żółtaczki rzepy. Na tuba tak zwanego. Co jest dodatkowym jakby czynnikiem wspomagającym e, plonem. I to widać, to widać w doświadczeniach rejestrowych w ostatnich dwóch latach w coboru. Widać to po pokroju roślin, widać to w tej chwili jak, jak ona wygląda w produkcji. To jest naprawdę roślina, która rzuca się w oczy. Mm, wiele, osób sobie, wiele osób nie wierzy, że to jest zmiana populacyjna. To ma wygląd mieszkańca. Zaletą tego rozwiązania jest to, że mamy rzepak populacyjny, a więc i cenę rzepaku populacyjnego a efekt końcowy już jest odmiany mieszkańcowej, czyli wyższy plon. Więc z punktu widzenia rolnika to jest rozwiązanie bardzo interesujące, ponieważ ma niższe nakłady na początku, a równie wysokie efekty ekonomiczne na końcu. A tą nadwyżkę, którą yy, skonsumowałby koszt naszej odmiany mieszkańcowej, może przeznaczyć na wyższe nawożenie, lepszą ochronę, czy też dokarmianie do innych Także to jest bardzo interesujące rozwiązanie dla rolnika tylko po prostu trzeba na to spojrzeć z ekonomicznego punktu widzenia.